Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek drugi. Ciąg dalszy części pierwszej Warszawa Brześć litewski Praga z ulicami wytkniętymi, a nie zabudowanymi nie może przyjść do siebie porzezi. 1794 i spaleniu w 1831 roku. Na znacznej jej przestrzeni rozrzucone i niby pisklęta rozpędzone z gniazda domy nie trzymają się kupy. Na targu Żydzi handlują i krzyczą chłopi umawiają się z kupcami, stragany z chlebem, z bułkami, z kwiatami i włoszczyzną zalegają ulice. Dalej wozy z nabiałem i drzewem. Kucharki i panie ciszbią się, a hałas i gwar jak zwykle na targu. Mało jednak widziałem, osłonięty kozackiemi końmi, a serce wówczas pod szynelem biło mi tak mocno, jakby się chciało wyrwać z ciała wlecieć i rozbić na tym bruku. Szedłem na wygnanie, opakowany ciężarem rzeczy wojskowych, pod strażą kozaków, osłabiony więzieniem, wybladły od murów i patrzyłem, tęskno na Warszawę, tę Magdalenę narodu, rozpustnicę i pokutnicę zarazem. Bieleje i czerwienieje Wspaniale zabudowana na górze Ozdobiona, barwista Siedzi zalotnie ponad Wisłą I huczy namiętnością Promień wiosennego słońca Rozpędza nad nią mgły I ukazuje żelazne krzyże Kopuły i szyby okien błyszczą Skupione i ściśnięte domy starego miasta Czernią się tam znowuż wybielone, wyżółcone, ubrane zielonemi gromadkami drzew, dają widok niezwykły i uderzający, a naokoło jak wesoło niebo błękitne, chmurki łabędziowe, a wisła modra z daleka. Piękna jest nasza Magdalena. Niosę ją. W swojej wyobraźni, w barwach świetnych i ślicznych, jakie jej daje życie namiętne, młodzieńcze i płoche, razem łzawe, smutne i pokutnicze. Juliusz Słowacki nazwał Warszawę sercem Europy, bo też w niej każda myśl poznaje się sercem, drga, tętni, bije niespokojnie, i urzeczywistnia się po młodzieńczemu. We łzach nie tonie, we krwi się nie topi, w więzieniu nie usycha, w smutku nie mdleje, w wesołości szaleje, chwieje się, ale nie nęka. Wiara w opatrzność, w prawdę Bożego Słowa podtrzymuje ją w wątpliwościach, w klęskach i boleściach. Kozacy naglą mnie i popędzają, ale trudno oderwać się od widoku Warszawy, trudniej jeszcze w chwili wygnania, w chwili pożegnania, może na zawsze, pięknej oblubienicy. Szedłem więc powolutku, starałem się skorzystać z każdego kroku. Na każdym kroku chwytałem nowy rys miasta i jego okolic. Niech kozacy naglą popędzają, byleby dłużej patrzeć na nią. Pół mili od Pragi kozacy zatrzymali się dla wypoczynku. Szosą bierzy praska dorożka. Kobieta w niej siedząca, nagli, woźnice, wózek prędziutko się toczy, nadbiega ku nam. Kobieta ledwo mnie ujrzała, wyskoczyła z płaczem i krzykiem na szosę. Rzuca mi się na szyję, ściska i całuje. Była to moja siostra honorata. Odprowadzi mnie kilka mil. Dowiedziała się o wywiezieniu mnie z Cytadeli i pognała za mną. Biedni, co są przedmiotem łez, Biedni ci, którzy się muszą żegnać. A jednak bez tych łez, bez tego pożegnania przykro iść w drogę. Ono boli, ale podnosi, umacnia jak błogosławieństwo podtrzymuje między obcymi. Człowiek jest zawsze samolubnym, nawet w chwili rozrzewnienia, w tęsknocie, w bólu, i nie umie ani radości, ani bólu sam przenieść. Wie, że ból jego sprawi cierpienie ulubionym mu, że boleją, widząc jego cierpienia. A jednak, mimo chęci i woli przeciwnej, miłość własna raduje się sama w sobie, jeśli widzi, iż cierpienia jego znajdują współczucie. Tak, nie chcemy, a jednak nam miło, gdy za nami płaczą, że też to człowiek w najczystszych uczuciach i natchnieniach nie może się wznieść do zupełnej miłości chrześcijańskiej i zapomnienia samego siebie. Wszystko najczystsze. Najświętsze, jeżeli przechodzi przez serce lub myśl człowieka, musi się omazać i spospolitować miłością własną. Starałem się uspokoić moją siostrę, tłumiłem jej łzy, ale gdy zobaczyłem nowy ich zdrój, płakałem sam, nie tylko z bólu, ale, ale i z radości że tak jestem kochany. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Tuż przy drodze stoi słup żelazny, pamiątka wybudowanej szosy cokolwiek dalej, pomnik żelazny ozdobiony orłami, napisami. Wystawili go nieprzyjaciele na znak krwi niewinnego ludu, którą na tych polach rozleli. Pola to grochowskie, niegdyś zryte kulami, zdeptane stopami, zmoczone krwią, zawalone kościami, dzisiaj zaś zorane i zasiane. Zboża zieloniutkie, jak nadzieja, pokryły groby poległych. Znana olszynka, gdzie najmężniejsi ginęli, okrywa się wiosennym liściem. Skowronki wbite w powietrze nucą niebiańską piosnkę. Cicho i młodo na tych polach męstwa i chwały. Bitwa Grochowska w wojnie 1831 roku dowiodła nieprzyjacielowi, jakiej obrony w Polsce spodziewać się musi. Jest to epizod najpiękniejszy w tej kampanii, która pomimo tylu zwycięstw nie doprowadziła nas do niepodległości. Rzecz dziwna, że my zwyciężyć umiemy, a nie umiemy z bitwy skorzystać, gdy, przypominam sobie nasze wojny i bitwy, mnóstwo znajduje takich walk, w których zostaliśmy zwycięzcami ale które nam nie przyniosły wypadków i korzyści stanowczych. Zadawalnia nas chwała, a wypuszczamy z pamięci, że korzyści są najtrwalszym i najpewniejszym gońcem chwały. Uderzyć, zwyciężyć to nasza rzecz, ale zwyciężywszy, Gnać nieprzyjaciela, nie dawać mu wypoczynku, wielkimi poruszeniami, zmusić go do cofnięcia się, do przyjęcia bitwy, która by mu nie dawała możliwości wygranej, walczyć, żeby zniszczyć do ostatka, mieć go na swojej łasce. Tego nie umiemy. Umiemy się bronić, ale nie zaczepiać. A jest to powszechnie znanym pewnikiem, że wojna, która chce dojść do stanowczych rezultatów, musi być zaczepną. Gdzie oko zwrócisz, wszędzie miejsca mówią ci o wypadkach. Każde drzewo, każde dziebełko, piasek i pagórek w tej okolicy jest historycznym. Niedaleko Warszawa. Stolica Narodu, głowa Polski, a serce Europy z długą swą historią, bitwami, powstaniami, sejmami i szturmem 1831 roku. Niżej widać Pragę, która przypomina szturm Suwarowa i barbarzyńską rzeź spokojnych mieszkańców, jaką się zakończyło, świetne i chwalebne powstanie Kościuszki. Tam znowu miejsca szwedzkiej bitwy, widać i łękę pod Borem, za polami grochowskimi pole bitwy wawerskiej. Święta Ziemia, każda jej stopa zmieszana z kością krwią, należy do historii, do chwały narodowej. Szedłem drogą, którą szły nasze wojska, do zwycięstwa, ożywione duchem wolności i niepodległości polskiej. Każdy krok na niej odznaczały odwagą i cnotą. Tą drogą po której później wieziono dzielnych zapaśników wolności na wygnanie, drogą, przez którą wiozą i pędzą aż dotąd śmiałych pracowników dobra i życia narodowego. Pamiętne miejsca i droga, ile to życia zginęło tutaj, ile boleści przeszło, ile wiary i myśli odżyło. Zjechaliśmy z szosy na prawo Przez piaski sosnowy bur na drogę Samotną i pustą Bur sosnowy ponury w czasie wiosny Igły ciemne po wesołej jasnej zieloności Podobać się nie mogą Drzewa stare, rozochate, Kraskają konarami I rozesłały po powietrzu zapach żywiczny Pod niemi ściele się mech Popielaty, zasypany schłemi głami i szyszkami Pomiędzy mchem Ukrył się kwiateczek Gwoździk czerwony W kilku miejscach Osobnymi grupami Rosną krzaki liściaste Wyświeżone i kwiatem Okryte Na pagórkach drobniutki piołun Młoda macierzanka Szeroki zaś rozchodnik Nakrył żółte Niewdzięczne piaski nad drogą między sosnami na góreczce piaskowej stoi krzyż z umęczonym Chrystusem. Ciągnęło mnie uczucie pod stopy krzyża do modlitwy uroczystej za siebie, za ulubionych i za naród. Byłbym się szczerze modlił w ciszy boru, w jego zapachach przed wygnaniem, po boleściach i przed boleściami. Byłbym się szczerze modlił, bo nade mną krzyż i umęczony Zbawiciel, który jeden tylko umie pocieszać znękanie duszy, cierpienie ciała i boleści wszelkiego rodzaju. Nie mogłem jednak się modlić, Sprostna rozmowa kozaków stłumiła i zeszpeciła głos mojej duszy. Jedziemy dalej. Posłałem tylko westchnienie do krzyża nad drogą, a wózek za mną i zapłakaną siostrą, okrążony kozakami, ruszył zasypującymi się kolejami w piasku. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.